Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Mówię o Późnierz. Razem ze mną jest Piotr Cielewiaś. Witam. Piotrze. Witam. W dzisiejszym wydaniu opowiemy o pewnej przepowiedni, która się nie sprawdziła. O dziwnym starcie rzekomej rakiety. I parę słów powiemy o zapowiadanej na jutro konferencji prasowej NASA. Ale może zacznijmy od tego pierwszego tematu, bo tak naprawdę tych infrafaktów powinno już nie być. Dlatego, że 10 listopada miała wybuchnąć trzecia wojna światowa, która miała doprowadzić do zagłady niemalże całej ludzkości. Tak Taka informacja się pojawiła w internecie, wskazująca na to, iż ten właśnie sposób yy, słynna bułgarska, jasnowicka Wanga przepowiedziała koniec naszej cywilizacji. Z tym, że problem polega na tym, że no nie dość, że ta przepowiednia się nie sprawdziła, ale też na tym, że prawdopodobnie Wanga o czymś takim nie mówiła i jest to jakiś rodzaj internetowej plotki. No tak, my wiemy, że Wanga jest nadal bardzo popularnym tematem w krajach w byłego Związku Radzieckiego. Kiedy odwiedzimy sobie strony na przykład takiej gazety jak Komsomolska, Prawda, zobaczymy, że tam Wandze poświęca się bardzo dużo uwagi. Natomiast wbrew wszystkiemu ta panika związana z... znaczy panika, to nie była panika, to była taka głupawka związana z tą trzecią wojną. Pojawiła się tylko w Polsce w zasadzie. No nie, nie spotkałem się z tym na innych stronach. Było to dość śmieszne, no bo w Angle miała przewidzieć na ten dzień początek III Wojny Światowej. Nawet w niektórych miejscach, gdzie pisze się o niej, znajdziemy taki wykaz dat i jej proroctw i co ciekawe znajdujemy tam nawet Daty odnoszące się do jeszcze następnego tysiąclecia. Wanga, no, jak na każdą jasnowickę przystało, mówi nam nawet, że za kilkaset lat czeka nas wojna na Marsie, tak? Albo mm -hmm. kontakt ze złymi kosmitami. No i tylko cały problem polega na tym, że Wanga, jak niektórzy wiedzą, a niektórzy pewnie nie była osobą niewidomą od dziecka. Była uważana za wieszczkę, natomiast istnieje kontrowersja związana z tym, że ona nigdy nie wydawała proroctw takiej większej ranki. To znaczy ona rzeczywiście mhm. działała jako jasnowicka dla ludzi, natomiast nigdy, jak mówiła jej rodzina, nie mówiła tam niczego o świecie, co o końcu świata, czy o trzeciej wojnie. Dlatego też trzeba mhm. pamiętać o tym i, i o tym, że Wanga pod koniec życia, a właściwie w tych późniejszych latach była wykorzystywana jako symbol i pojawiała się bardzo często nawet na uroczystościach państwowych. Znaczy mówi się o tym, że również byłam wykorzystywana przez bułgarskie służby specjalne jeszcze tak. Oczywiście za, za czasów komunizmu. Tak, z pewnością tak. To znaczy może nie ona jak rzekomy dar, bo myśl, ona po pierwsze mm. porozumiewała, ona nie była bułgarką, ona się porozumiewała tam troszkę innym dialektem, dlatego był to całkiem dobry materiał do no, wszelkiego rodzaju manipulacji. Mm -hmm. No, Ale to w ogóle Wanga jest ciekawym tematem i myślę, że nie się pokusi mu jakieś większy artykuł na ten temat. No Wan Wanga, no, chyba jest jedną z takich ciekawszych postaci, bo wiemy, że to był wielki fenomen społeczny. Że ona była właściwie taką ikoną podkultury bułgarskiej i właściwie do dzisiaj jest. Ale musimy tutaj mieć też na uwadze specyfikę tamtego regionu, jak i tego, że zawsze takie, takie postaci znajdowały swoje miejsce gdzieś tam w, w, w, w społeczeństwie, prawda? Przyciągały uwagę. Natomiast istnieje ponoć uczennica w Anglii, która mieszka gdzieś w Rosji. Tam wydaje swoje przepowiednie, ale to powiemy może o tym kiedy indziej. Tak, do tego tematu z pewności jeszcze wrócimy, a tymczasem parę dni temu pojawiła się bardzo ciekawa informacja wraz z filmem wideo, który znajduje się na naszym forum, o tajemniczym wystrzeleniu, rzekomym tajemniczym wystrzeleniu rakiety Kalifornii, zarejestrowanym przez ekipę jednej z, z telewizji. I faktycznie na tym filmie wygląda to jak klasyczna rakieta wznosząca się, za którą rozwija się taka smuga. Z tym, że problem polega na tym, że Nikt się nie przyznał do utrzymania tej rakiety. Wojsko mówi, że nie ma z tym nic wspólnego. Jak powiedziałeś, Amerykanie stwierdzili, że oni nie wiedzą co to, to deklaracja dosyć dziwna w przypadku światowego mocarstwa. Rzeczywiście nagrano coś, co mogło niepokoić ludzi, mieszkańców Stanu Kalifornia, gdyż rzeczywiście wyglądało to jak lot pocisku balistycznego. Natomiast co się okazało, eksperci potem stwierdzili, że był to najprawdopodobniej samolot. Rzeczywiście pierwszą wersją było to, że Chiny lub ktoś atakuje, drugą wersją było to, że to oczywiście UFO. A to było 10 listopada, czyli? Tak. Właśnie wtedy, kiedy miała rozpocząć się trzecia wojna światowa tak. ale przepowiedni wangi. Trzecia wersja mówiła z kolei, że to jakaś prywatna rakieta, nikt się do niczego nie przyznał. Natomiast eksperci dostrzegli w tym razie jakieś złudzenie, iluzję optyczną mhm. wynikającą tutaj z pozycji światka względem obserwowanego samolotu i ruchu tego, tego samolotu. Taką opinię wyraził między m.in. bodajże sam Michio Kaku, mhm. Ale nikt chyba nie uwierzył do końca we wszelkie oficjalne wyjaśnienia, bo te wszelkie sensacje współczesne, ufologiczne no się charakteryzują tym, że nawet jeżeli coś jest wyjaśnione, tak jak w przypadku tej dość takiej kuriozalnej obserwacji UFO nad Manhattanem, która miała mm -hmm. miejsce jakiś czas temu te oficjalne wyjaśnienia nie są przyjmowane przez tak zwanych UFO entuzjastów czyli tych, którzy w UFO wierzą a nie myślą. Tak jest i tak samo jest w tym przypadku, bo cała sprawa obrosła swoją legendą i, i żyje swoim życiem w internecie gdzie pojawiają się kolejne spekulacje to mogło być. A jeśli już mówimy o takich różnych dziwnych zjawiskach, to może powiedzmy parę słów o Nowej Zelandii, gdzie ostatnio Pano dosyć silne trzęsienie ziemi, ale zaraz po nim pojawiły się różne doniesienia o duchach. No tak, Badacze zjawisk paranormalnych z Nowej Zelandii zauważyli jakąś dziwną korelację między wystąpieniem trzęsienia ziemi, a doniesieniami właśnie o zjawach i tego typu zjawiskach. Pojawia się teraz problem, w czym to tkwi, bo niektórzy badacze twierdzą i może mają trochę racji, że ruchy, z grupy ziemskie odpowiadać mogą za występowanie na przykład swego rodzaju manifestacji, które mogą być brane jako, jako UFO. To są tak zwane ziemskie światła. Ta teoria oczywiście nie wyjaśnia wszystkich obserwacji, wyjaśnia na pewno część. Natomiast jeżeli chodzi o duchy, to rzeczywiście twierdzi się na przykład, że pole elektromagnetyczne może wpływać stymulująco na ludzki mózg. I wtedy dochodzi do tego, że zaczyna on widzieć różne dziwne rzeczy, które niektórzy interpretują jako właśnie taka obecność, dziwna obecność, czy też jakieś dziwne szepty. Inni stwierdzili tutaj, że ludzie po prostu są przewrażliwieni i wszelkiego rodzaju sztuki i puki naruszonych konstrukcji swoich domów identyfikują jako obecność ducha. No tak, zobaczymy jeszcze jakie będą doniesienia od badaczy zjawisk paranormalnych z Nowej Zelandii. Na pewno będziemy o tym informować. A jeszcze na koniec może powiedzmy o dosyć nietypowym odkryciu dokonanym przez NASA. Otóż teleskop Chandra pracujący w zakresie fal rentgenowskich wykrył no, nietypowe zjawisko. Jest to, jak to określają naukowcy, grupa bomb i cokolwiek by to miało znaczyć. Co do natury tego zjawiska, na razie niewiele wiadomo i chyba sami naukowcy też do końca nie wiedzą, z czym mają do czynienia. W każdym razie NASA zwołała na poniedziałek 15 listopada konferencję prasową właśnie związaną z tym tematem i na pewno powiemy o, tym, o tej konferencji za tydzień. No tak, ale o co może chodzić? No, pojawił się pewien zamian informacyjny, bo rzeczywiście niektórzy twierdzą, że odkryto jakieś tam twory mhm przypominające bomble jest to dość skomplikowane. Natomiast sama NASA zachowała się nieco inaczej i na jutro zaplanowała konferencję na której ma ujawnić jakieś tam rzekomo bardzo ważne informacje. Wszyscy się spodziewamy oczywiście jakichś sensacji, no, trudno się spodziewać, że nagle powiedzą nam o czymś przełomowym, co wielu ludzi sobie w głowach wizualizuje, czyli jakieś tam fantastyczne scenariusze. Może to będzie jakieś ciekawe odkrycie, ale raczej takiej astronomicznej natury, aniżeli obwieszczenie światu o istnienia na przykład, nie wiem, sfer Dysona, które wielu ludzi widzi po prostu w postaci tych, tych, tych bombli. a przypominamy, że Faradayson to taki hipotetyczny twór mający być świadectwem istnienia zaawansowanej cywilizacji. Innymi słowy jest to Słońce lub inna gwiazda obudowana prawda? w czymś, hmm. um, czymś rodzaju kolektora, która ma być według zamierzeń właśnie pana Dysona widoczna z daleka, no raczej tego się chyba nie możemy spodziewać, natomiast NASA skutecznie zwraca na siebie uwagę, bo już um, muszę ci powiedzieć, że widziałem cały szerektorii, o co może chodzić no przy czym nie jest to pierwszy raz, kiedy się takie hmm. to pojawiają tak jest, no w każdym razie ta konferencja ma się odbyć w przyszłym tygodniu i w kolejnym wydaniu Infrafaktów na pewno powiemy o tym Także dziękuję Piotr. Ja również dziękuję. Zapraszam za tydzień na kolejne informacje. Dziękuję. Wysłuchaliście Infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem to You na licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Białaś dla Radia Wolne Media.